Nowość, hity i gnioty. Wszystko co mroczne, strasznie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcastie. Jest sobota, 28 marca 2015 roku. Słuchacie właśnie 22 nawiedzonego podcastu, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Mando oraz Jerry. Witam Cię, Jerry. Witam wszystkich słuchaczy. Miał być jeszcze z nami skóra, ale niestety nie dobił, ale obiecał, że za tydzień już do nas dołączy. A dziś będziemy planowo realizować Blair Witch Project. No dobra, ale jeszcze jedno. No. Po pierwsze, Jerry. No, idziemy dalej. Leżeć. A po drugie. It's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Od dzisiaj przejmuję ten podcast. Na razie będziemy szli zgodnie z planem, ale docelowo zostanie on włączony do mojego projektu Radio SK i SK. Skóra już mi w tym nie będzie przeszkadzał. Skóra chciał mi przeszkodzić, ale skóra może co najwyżej teraz sobie ponagrywać kwiatki od spodu w łódzkim lesie. A jak Jerry masz jakiś problem, z tym, że to ja tutaj teraz szefuję, no to... Bo możemy pogadać. No to jak? Masz jakiś problem? Okej, okay, no to bardzo mnie cieszy, że Jerry nie ma problemu, Jerry się coś nam nie odzywa. W takim razie przechodzimy do konkretów. Kurde, co to? Ej, no kurde. Kurde, co to? Ma Podcast. No podcast. Ej, co jest? Co to jest? Kurde, co jest? No, no nie posłuchaj. <śmiech> <śmiech> Jeszcze tylko ten głos. Głos. <śmiech> Ok, chyba jest dobrze. Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym nawiedzonym podcaście po tej stronie mikrofonu Szymas. Witam się z Wami po krótkiej niedyspozycji, po krótkiej wycieczce na tamtą stronę. Powiem Wam, że nie było tam tak źle, jak przypuszczałem, że może być. W sumie nawet mi się podobało, czyli raucik spokój, ale niestety mam pewne zobowiązania, obowiązki, plany na najbliższy miesiąc i no trochę szkoda by było tak to teraz porzucić, a poza tym zobaczyłem, co się dzieje na fanpage'u Necropolitanu. Wiecie, myślałem, że nie złamią tego hasła tutaj, no niestety, no stwierdziłem, że no nie może tak być, nie może tak zostać, muszę coś zrobić, muszę wrócić i wróciłem. Poza tym trzeba było trochę jednak przytemperować mando, sami słyszeliście co się stało. Niestety, no chłopakowi odbiło troszkę, woda sodowa uderzyła do głowy, ale mam nadzieję, że teraz troszkę go poraziło. I że jak się ocnie, to wszystko wróci do normy. Jerry pewnie też odzyska zaraz przytomność. Skóra tam się jakoś wygrzebał z tego lasu. Jakoś wszystko powinno wrócić na stare tory. I tak samo będzie z nawiedzonym podcastem. Wracamy ze w miarę standardowym odcinkiem. I tak jak już zostało zapowiedziane, wracamy do tematu Blackwich Project. Zresztą widzicie, przynajmniej dobrze wychowałem chłopaków, bo nie dość, że dali porządne intro, wrzucili wstęp... Według tradycyjnej formuły nawiedzonego podcastu, to jeszcze trzymali się mojego planu. No więc dobrze ich wychowałem. A teraz, tak, dzisiaj porozmawiamy sobie o Blackwitch Project, ale nim przejdziemy właśnie do tematu odcinka, jeszcze słówko o tym ostatnim podcaście. Cześć Mando, słuchaj, nie uwierz, co się stało w skórze, i Jeremu totalnie odwaliło. Po prostu spotkałem się z nimi o siódmej, nie? I nagle. Nie będę teraz przedstawiał całej genezy jego powstania, bo jest ona dość skomplikowana i no to nie miejsce i czas zajmiemy się tym, znaczy wrócę do tego tematu przy najbliższej okazji. Teraz chciałbym tylko powiedzieć, że tamten odcinek, tak to był odcinek specjalny, który powstał jak gdyby przypadkiem. Tak, przypadkiem. Ogólnie fabularnie to miał być podcast Snaf, wyszedł z tego podcast fan Footage, a tak naprawdę to nie miał być osobny podcast, a jedynie zajawka. Zajawka, która powstała dawno, dawno temu i miała być to zajawka podcastu o filmach z serii Czystka The Perch. Tak, wiem, że to brzmi dość dziwnie, ale tak właśnie było. I gdy już to powstało, zupełnym przypadkiem Początkowo sobie to zachowałem tak po prostu na pamiątkę, miałem tego nawet nie publikować, ale po pewnych sugestiach stwierdziłem, że w sumie co mi szkodzi, wrzucę to na bloga, zwłaszcza, że ostatnio miałem dość ciężki tydzień, się to teraz mam dość ciężki miesiąc i ten miesiąc będzie trwał w sumie chyba przez dwa miesiące, więc uznałem, że dlaczego by nie spróbuję i ku mojemu lekkiemu zaskoczeniu ten postkaz przyjął się nawet nie tyle, Dobrze, co bardzo dobrze. Chyba się spodobał. Było kilka komentarzy. Ten podcast jest drugim najczęściej lajkowanym podcastem na Necropolitanie. Na pierwszym miejscu jest ten o konferencji, ale tam target był trochę inny i też tamten podcast był udostępniany w innych miejscach i ogólnie dotarł do większej ilości osób, więc tych lajków było więcej chociażby z tego względu. A ten ostatni specjalny odcinek, też przyjął się bardzo, bardzo dobrze i to też pokazało mi, że warto czasem zrobić coś nietypowego i mam też pewne plany właśnie odnośnie podcastów mniej standardowych, nie takich typowo tematycznych, zarówno takich metapodcastów z jakimś metakomentarzem takim jak teraz, gdzie opowiadam jakoś o otworzeniu, nagrywaniu, ciekawostkach z tym związanych i tak dalej, jak i odcinków specjalnych, podobnych do tego właśnie sprzed tygodnia. Tak będą takie inicjatywy, przy czym nie za często, bo no też trzeba mieć pomysł i czas na jego realizację. Mam kilka pomysłów, z czasem będzie gorzej. Szczerze mówiąc, to jeżeli słuchacie mnie po publikacji w dniu publikacji w sobotę, to ja teraz jestem na konferencji w Węgorysławiu, na dwudniowej konferencji. Za tydzień są święta, ale gdy myślę sobie, o za tydzień są święta, to mam ochotę albo wybuchnąć śmiechem, albo się rozpłakać, bo mam tyle roboty, że no poza śniadaniem wielkanocnym nie odczuję, że mam wielkanoc. Za dwa tygodnie prawdopodobnie znowu będę na konferencji we Wrocławiu, za trzy na konferencji w Łodzi, na każdej z nich z referatem, potem mamy Pyrkon, prelekcja, panele a potem trzeba będzie napisać jeszcze artykuły po tych konferencjach i do tego jeszcze kilka innych rzeczy zrobić plus wszystkie bieżące obowiązki będzie masa pracy z tym wszystkim związana i mam nadzieję, że nie wpłynie jakoś mocno na nawiedzony podcast zwłaszcza, że no ja mam dziwne priorytety i podcasty to zło w, tej, w tym momencie, gdy to nagrywam, powinienem robić przynajmniej dwie inne, ultra istotne i ultra pilne rzeczy a stoję sobie z, z dyktafonem na środku pokoju i gadam do siebie, tak? No, cudownie. Ale nieważne. Ja skończę śmierć. Mam nadzieję, że jakoś wszystko uda się połączyć. W każdym razie tak fajnie, że ten podcast jakoś się pozytywnie przyjął. Będą kolejne takie inicjatywy ale teraz na kilka odcinków wracamy z tradycyjnymi tematami i dzisiaj porozmawiamy o Blair Witch Project. <głos> What's your take on the Blair Witch at this point? Do you think she exists? I, don't know. I gave you back the map, I Heather! I gave you the map. I gave you back the map! But I don't. lost, admit that first, because- We're uh, not- I know we're not lost. Hello? Hello? They're all over the place. Holy shit. Oh my god, what the fuck is that?! And it's all because of me that we're here now. Hungry. And cold. And hunted. Podcast jednak, jak zauważyliście, nie nazywa się Blair Witch Project, a tajemnica Wiedźmy z Blair. Dlaczego? Dlatego, że nie chcę mówić tylko o filmach. Znaczy, Dzisiaj akurat w tym podcaście skupimy się na filmach i na gatunku, ale Wiedźma z Blair to nie tylko dwa filmy z których pierwsze pewnie wszyscy, którzy mnie teraz słuchają już widzieli i to pewnie nawet nie raz, o drugim przynajmniej słyszeliście też na pewno. Wiedźma z Blair to także kilka innych rzeczy. Teraz nie będę zdradzał co i jak o tym posłuszycie sobie za tydzień. Dzisiaj skupiamy się na filmach i postanowiłem poprosić o opinię na temat tych filmów, także kilku gości. Oprócz stałych gości pojawi się także nowy głos i właśnie od niego zaczniemy. Na początek zapraszam do wysłuchania krótkiej wstawki Krusi, czyli Agnieszki Brodzik, czyli redaktorki naczelnej naszego kochanego Carpen która opowie Wam krótko o gatunku, jaki reprezentuje sobą Blair Witch Project, czyli o found footage. Cześć, nazywam się Agnieszka Brodzik i chciałam powiedzieć Wam o tym, czym jest, a czym nie jest fan footage. Musiałam zapisać sobie dosyć szczegółowe notatki, ponieważ no, robiłam mnóstwo dygresji. Jak człowiek się zajmuje czymś półtora roku, pisze z tego magisterkę, to niestety potem ma w głowie zbyt dużo drobnych informacji i ciężko trochę nad tym zapanować. Będę po prostu lecieć po kolei, po punktach. Po pierwsze, fan footage nie bez powodu pojawiło, pojawił się w horrorze. Nie bez powodu to właśnie horror jest pierwszym w historii filmem w całości fan footage. Tutaj mówię oczywiście o The Richu, ale wcześniej był jeszcze Cannibal Holocaust, który jest połączeniem paradokumentu właśnie z fan footage. Dlaczego horror? Dlatego, że jak się tak zastanowić, to horror od samego początku swojego istnienia przekraczał granice. To zazwyczaj były granice dobrego smaku, granice tego, co można pokazać w ogóle publiczności. W przypadku fan footage nie chodzi może o granicę dobrego smaku czy brutalności, ale o granice między rzeczywistością a fikcją. Fan jako konwencja, próbuje udawać autentyczność. Fan oszukuje widza, sugerując mu albo mówiąc mu bardzo wprost, że że to co zobaczy widz na ekranie jest prawdą. Naprawdę się wydarzyło i aktorzy, którzy biorą w tym udział nie są aktorami, tylko są prawdziwymi ludźmi. Dlatego między innymi oni są zazwyczaj amatorami, nie mogą być rozpoznawani, nie mogą być zbyt dobrzy tak naprawdę, bo jeżeli wyjdzie ci aktor i zacznie deklamować swoją kwestię, to od razu widz wyczuje, że, że nie, za dobrze mu idzie. On się musi bardziej jąkać. Te, jego, te dialogi zawsze muszą być takie najlepiej, jakby były w ogóle improwizowane, jak zresztą było w Real Beachu, żeby to wszystko po prostu wyglądało jak najbardziej autentycznie. Dlatego też wielu krytyków nie znosi fan footage, bo nie znosi oglądania takich właśnie ludzi, którzy gadają głupoty, powtarzają się, Czasami nawet dobrze nie słychać ich, bo, bo mają kiepską dykcję, bo, bo mówią za cicho i tak Druga sprawa jest taka, i to się dość blisko łączy z amatorami. Mnóstwo horrorów to filmy klasy B, które są robione no, po taniości. No i właśnie, Fan footage to jest świetne narzędzie do tworzenia bardzo dobrych, no oczywiście względnie subiektywnie filmów, to znaczy, które świetnie oddziałują na widza, potrafią go rewelacyjnie przestraszyć, a kosztują dosłownie kilka groszy, tak? bo wystarczy mieć jako taką kamerę. Nie musi być dobra, bo przecież, bo przecież jakby to naprawdę się wydarzyło, to nikt by nie miał jakiejś profesjonalnej kamery, a najlepiej jakby to była komórka. No, nie musicie mieć profesjonalnej ekipy, nie musicie mieć profesjonalnego dźwiękowca, bo dobrze, jak to nie jest, nie jest zbyt dobre i tak dalej, i tak dalej. Liczy się tak naprawdę tylko pomysł. Teraz jeszcze bardziej pomysł, bo na początku, no mówię, wystarczyłoby, tak jak w Lerwitchu, puścić ludzi w las i niech po prostu biegną i krzyczą, i niech płaczą do kamery. Druga sprawa. Fund footage opiera się na estetyce błędu. Ja tutaj nie chciałam Wam zbyt dużo mówić o teorii, bo, bo po co? Dlatego powiem wam tylko o tym podstawowym pojęciu. Estetyka błędu to takie założenie, że niedoskonałość oznacza autentyczność. To znaczy, jeżeli chcecie pokazać, że coś jest prawdziwe, to to nie może być doskonałe. Tak jak w filmie Fun Footage, tak? Czyli jeżeli chcecie pokazać, że ci ludzie naprawdę zginęli w tym lesie i że naprawdę ktoś znalazł później to nagranie, to ono nie może być super. One, to nie możecie pokazać, wiecie, hollywoodzkich piękności, tylko takich zwykłych, trochę ciepłowatych czasami ludzi. Nie możecie dać im świetnych dialogów. Najlepiej, jakby obraz był ziarnisty. to takie machanie kamerą, no, no jest świetne, tak? Wielu ludzi mówi, że nie może przez to oglądać fan footage, ale tak naprawdę to jest kwintesencja tego, tego gatunku. Oczywiście możecie mieć na przykład tak jak w... Paranormal Activity, e, satyczną kamerę, e, no ale musicie wtedy mieć na przykład te cyferki, które Wam oznaczają, e, że to jest taki taki dzień, taka i taka godzina i tak dalej, i tak dalej. Wszystko po to, żeby... No to nie jest potrzebne, tak? To można łatwo usunąć i, i, i tak naprawdę... I tak naprawdę w sumie nagranie z tej kamery nie powinno mieć tych wszystkich informacji, nie? Bo jak potem je ściągacie na, na, na dysk, to, to one są usuwane, jest sam obraz. A mimo to filmowcy to dają te wszystkie informacje, żeby to właśnie wyglądało autentycznie. Żeby wam się wydawało, że to jest prawdziwe. Nawet jeżeli trochę jest zafałszowane, to, to, to wam się wydaje, że to jest autentyczne. Estetyka błędu to tak naprawdę bardzo szerokie pojęcie. Estetykę błędu znajdziecie na przykład w reklamach. Na przykład są reklamy takiej pasty, już nie będę mówić może producenta, gdzie macie teoretycznie autentycznych stomatologów, dentystów, którzy tam zachwalają tą pastę, że jest super i tak dalej. I jak tak się wsłuchacie, to zauważycie, że oni to, to nie wiem, czy to są profesjonalni aktorzy, prawdopodobnie nie. Pocięte są te ich wypowiedzi. Mówią tak sztucznie. To jakaś, jakiś problem z dykcją. I chyba, chyba nie było żadnych błędów stylistycznych czy tam gramatycznych. Aczkolwiek to też podkreśliłoby autentyczność tych ludzi. I czemu, czemu to służy? No właśnie, żebyście uwierzyli, że to jest prawdziwy dentysta, który mówi szczerze, nikt mu za to nie zapłacił i on tak ze szczerego serca Wam chce polecić tę pastę. Hmm. A jak już tak o błędach mówię, to na przykład jakbyście chcieli podrobić wypracowanie dziecka. Znaczy, jak dziecko poprosi Was, żebyście napisali za niego wypracowanie, to, to nie może być ono doskonałe, prawda? Nie możecie mieć pięknych, złożonych zdań, żadnych błędów gramatycznych, żadnych błędów stylistycznych i dużo trudnych słów. Nie, będziecie pisać proste zdania, jeszcze specjalnie wrzucicie za dwa źle postawione przecinki. Wszystko po to, żeby ktoś uwierzył w to, że to jest autentyczne, naprawdę napisane przez dziecko. Z pewnością zauważyliście, że fan footage ma dużo wspólnego ze, ze, słynnym, ze słynną audycją radiową na podstawie Wojny Światów, którą przygotował Orson Welles. Tutaj może nie będę się zbyt dużo rozwodzić, bo nie o tym jest ten podcast, ale z pewnością pamiętacie, że no, miliony Amerykanów czy tam y, y, tysiące uwierzyło w to, że, że naprawdę jesteśmy w trakcie inwazji kosmitów, dlatego że... Oni nie usłyszeli początku tego wprowadzenia tej audycji, gdzie było powiedziane, że to jest tylko na podstawie książki i tak dalej. No i właśnie, to jest ten sam efekt, których bardzo chce osiągnąć fan footage. Więc może to nie jest estetyka błędu, e, natomiast cel jest ten sam, tak? Żeby oszukać widza. Oni to z, Orson Welles nie zrobią tego specjalnie, natomiast e, twórcy fan footage robią to specjalnie. I tutaj, chyba, już ostatnia rzecz, którą sobie zapisałam czyli komentarz społeczny. Bardzo lubię w tym momencie przywoływać taką jedną scenę z, z innego filmu, z Cloverfield. Chyba jedynego filmu, który jest zrealizowany z taką wiecie, typowo hollywoodzką rozrzutnością, że tak powiem. I tam w pewnym momencie potwór niszczy statuę wolności i jej głowa spada na ulicę. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, co robią ludzie, którzy są na tej ulicy. I co robi też główny, znaczy nie główny bohater, tylko operator kamery? On stoi i się patrzy, on stoi i nagrywa, a ludzie stoją obok i nagrywają albo i nagrywają na komórkach tą, tą, tą głowę, albo robią jej zdjęcia. Oni nie uciekają przed potworem, nie, bo oni najpierw muszą to nagrać, żeby pokazać potem innym ludziom, bo nikt im nie uwierzy, że tak było bo oni, no nie chcę tutaj zbyt głęboko wchodzić w tą krytykę i mówić, że oni to dla lajków robią, czy coś tam. Ja pamiętam, że wysnułam takie wnioski w swojej pracy, że oni tak naprawdę są przyzwyczajeni do tego, że, że on tak patrzą na świat, przez media, przez telefon komórkowy. Zwróćcie uwagę, co się dzieje na koncertach na przykład. Ludzie nagrywają wszystko. Bo oni są przyzwyczajeni do takiego odbioru świata. Oni nie sami wszystko widzą, tylko widzą to oczami kamery, oczami, oczami obiektywu aparatu itd., itd. Oni wręcz w chwili takiej stresowej wolą zdystansować się w ogóle przed tym, co się dzieje obok nich, nagrywając wszystko na telefon, tak, żeby to było takie, to jest trochę takie zaprzeczenie tego footage, żeby to nie było do końca prawdziwe. I na koniec jeszcze takie porównanie między porównanie fan footage, paradokumentu i filmów opartych na faktach. Jaka jest to różnica? To się wydaje chyba dosyć proste, tak? Gdyby bleach Project był nie zrobiony w konwencji fan footage, tylko właśnie stworzono by konwencjonalny film oparty na faktach, na przykład na zeznaniach kogoś, kto tam przeżył, chociaż wszyscy zginęli. Tak by wyglądał ten film, no, no zupełnie inaczej, tak? Po pierwsze mielibyśmy profesjonalnych aktorów, być może główną rolę kobiecą zagrałaby jakaś, wiecie, hollywoodzka piękność z sami długimi nogami. Mielibyśmy dobrego operatora kamery, mielibyśmy prawdopodobnie dużo lepsze dialogi, bardziej zwięzłą tą historię, która w ogóle miałaby więcej sensu i, i byłaby też łatwiejsza w odbiorze. Być może wymyślono by jakieś dodatkowe konflikty między bohaterami, żeby to wszystko razem jakoś tworzyło taki piękny, piękny obraz. Natomiast, natomiast dostaliśmy coś, co jest też niesurowe, co się ciężko ogląda i czasami nie wiadomo w ogóle o co chodzi, bo oni coś szybko zobaczą, mignie wam przed oczami nie zauważycie, co to w ogóle jest. Oni już uciekają w krzaki, już, już jest krzyk, już jest machanie kamerą i tak dalej. Natomiast paradokument... On jest czymś pomiędzy, pod względem technicznym. On może być lepiej wykonany niż front footage, dlatego że jak ktoś idzie kręcić dokument, to prawdopodobnie się na tym zna. Potrafi dobrze wykadrować, potrafi w miarę stabilnie trzymać kamerę i tak dalej. Dopiero pod koniec jakby filmu, gdy dzieje się już coś złego, ta praca kamery może być inna, film może być bardziej chaotyczny. Dobrym przykładem tutaj będzie Calibar Holocaust, który jest pierwszym human Fan footage, ale też w połowie para dokumentem. I zwróćcie uwagę na to, że no, jest dużo mniej chaotyczny niż właśnie Blair Project. Jak tak patrzę na notatki, to wydaje mi się, to, że to byłoby już wszystko. Jeżeli jesteście jeszcze czegoś ciekawi, to oczywiście można się ze mną skontaktować i podpytać. To wszystko. Dziękuję. Hej! Dzięki serdeczne i mam nadzieję, że na tym debiucie Twoim, tutaj w nawiedzonym podcaście się nie skończy i że usłyszymy się jeszcze nie raz, czy to właśnie w takich wstawkach, czy w takiej tradycyjnej, regularnej dyskusji, dialogu, czy może jakiejś większej dyskusji. I ogólnie dzięki też za takie profesjonalne wprowadzenie, za taki głos eksperta, że tak to ujmę. Jest to o tyle istotne i potrzebne tutaj, że... W moim odczuciu jednak nie powinno się mówić o Blair Witch Project tak totalnie abstrahując od tego gatunku, do którego przynależy, od tej stylistyki, konwencji, jak zwał, tak zwał, bo no, świadomość tego, że twórcy to dokonali jakiegoś świadomego wyboru jest tutaj bardzo istotna. Jest na YouTubie taki kanał Cinema CinemaSins i w ramach tego kanału publikowane są takie analizy filmów, w których twórcy wyliczają różnego rodzaju błędy, nielogiczności, absurdy. Ogólnie bardzo lubię ten kanał i tę serię, bo z jednej strony jest zrobiona z jajem, naprawdę przyjemnie się to ogląda, z drugiej strony twórcy wyłapują czasem masę drobiazgów, szczególników, na które sam bym w życiu nie wpadł. I jest też filmik właśnie do, poświęcony Wiedźmie z Blair, Everything Wrong w The Blair Witch Project, i o ile ogólnie, no to też mi się przyjemnie oglądało, podlinkuję zresztą pod audycją, to troszkę wkurzało mnie to, że w filmie tym ludzie czepiają się rzeczy, które są narzucone przez tę konwencję. Czyli, że właśnie kamera się trzęsie, że te dialogi są improwizowane, że czasem jest ciemno pnech, czego nie widzimy, tylko coś tam nam rógnie, albo i nie. I no to mi się nie podoba. Ja rozumiem, jeżeli ktoś właśnie pójdzie do kina bez świadomości na co idzie i wtedy się zawiedzie. Czy też rozumiem, że komuś się może nie podobać cała konwencja, że kogoś to męczy, że właśnie zamiast się wczuwać bardziej, to jest wręcz na odwrót. Ale, ale jednak powinno się być świadomym tego, że się wybiera właśnie taki, a nie inny film. Bo jeżeli ktoś idzie, na przykład w dzisiejszych czasach, po przesłaniu tego podcastu włącz sobie Blackish Project i potem stwierdzi, nie, że nie kupuje fan footage, tylko, że Blackish Project jest, nie wiem, brzydki, ma słabe dialogi i słabą pracę kamery czy montaż. No to równie dobrze można by iść na jakieś ultra niezależne kino europejskie. I potem wrócić do domu i powiedzieć, w sumie to było mało akcji, mało wybuchów, mało pościgów, w ogóle jakoś, tak, nie kupuję tego. Albo pójść na jakiś ciężki dramat obyczajowy i potem stwierdzić, że no w sumie było mało śmiesznych scen, beznadziejny film. No nie, trzeba uwzględniać jednak przynależność gatunkową i te wyznaczniki konwencji gatunku, etc. I jeszcze kończąc wątek właśnie samego gatunku, Aga, powiedziałaś, że można zadawać Ci pytania, to ja już wykorzystam tę okazję i zadam Ci pierwsze pytanie, bo jest dużo tych terminów określających gatunek. Jest właśnie dokument, paradokument, fan footage, jest snaf, czyli nagranie zabójstwa lub samobójstwa, jest mokumentary, czyli jak gdyby paradokument, ale Będący parodią paradokumentu, przynajmniej tak to zrozumiałem. I jest jeszcze coś takiego jak Cinema Verite. Cinema Verite. I kiedyś na konferencji jedna prelegentka używała tego terminu zamiennie z fan footage. I teraz jeżeli możesz, jeżeli wiesz jak to jest z tymi terminami, czy są jakieś różnice semantyczne, czy nie, to może daj znać w komentarzu, czy właśnie można używać tych terminów zamiennie, czy jednak nie. I myślę, że teraz możemy już odpuścić sobie temat gatunku i przejść do samych filmów. Rok 1999 The Blair Witch Project wchodzi do kin i na wypadek, gdyby ktoś jednak nie znał tego filmu, nie wiedział o co chodzi, nie wiem, może ktoś się po prostu nie interesuje kinem grozy, czy jest bardzo młodą osobą i nie ogląda starszych filmów, czy no jest jakoś podobno to, to ominęło, no w sumie to jest jakoś tam możliwe. To wyjaśniam, że jest to właśnie jak gdyby znalezione nagranie trójki studentów, trójki studentów, którzy wybrali się do lasów Black Hills, niedaleko Berkittsville w Maryland i, postanowili nakręcić, paradoku i na postanowili nakręcić film dokumentalny poświęcony miejskiej legendzie o Wiedźmie z Blair. Miejska legenda skupia się na postaci Wiedzimy, że komu zamieszkującej te lasy i na różnych takich dziwnych, niewyjaśnionych wypadkach. Na zaginięciu grupy dzieci z okolicznych wiosek, na przypadku pewnego mężczyzny, który prawdopodobnie był opętany i tak dalej. I nasi studenci wyruszają z kamerami w las, i tam oczywiście dzieją się pewne niepokojące rzeczy. Oni się zgubią w tym lesie i. I co się dzieje dalej, tego dowiecie się, jeżeli obejrzycie film. Teraz ja sobie jeszcze na chwilę odpuszczę własną opinię, własny komentarz, a za to udzielę głosu mojemu kolejnemu gościowi, a będzie to Jerry. Jerry, który jako pierwszy wysłał mi swoją wstawkę, więc też ma dzisiaj pierwszeństwo. I zapraszam do wysłuchania, co ma nam do powiedzenia na temat filmu The Blackwich Project z 1999 roku. Witam Cię Szymas i witam wszystkich słuchaczy nawiedzonego podcastu. Dzięki za zaproszenie do odcinka o Blair Witch Project, chociaż ja akurat nie wiem, czy jestem najlepszą osobą do mówienia o found footage. Z prostego powodu ja zasadniczo nie przepadam za tą konwencją i tym podgatunkiem głównie horroru. Wszystko przez to, że jakoś bardzo trudno mi się wczuć w takie udawane, prawdziwe nagrania. To swoisty paradoks, bo Czasami dużo łatwiej jestem w stanie połknąć zwykłą fabułę i, i nawet jakiś pozornie absurdalny horror niż podawane w formie no, dokumentu czy quasi-dokumentu horrory w rodzaju Blair Witch Project i Paranormal Activity. Niestety w moim odczuciu bardzo często dominuje tam nuda i totalny brak napięcia, a konwencja maskuje brak pomysłów i umiejętności z czasem stricte technicznych stwórców. Nawet jeżeli są tam dobre sceny, to często pojedyncze i niestety grzęzną w potoku nudy. Przynajmniej w moim odczuciu. Nie inaczej jest z Blair Witch Project. Ja oczywiście doceniam wkład, jaki Blair Witch Project wniósł w rozwój gatunku. On w zasadzie stworzył w ogóle ten gatunek, czy podgatunek horroru, czy szerzej kina, jakim jest found footage. I będzie mu to pamiętane po wsze czasy ale niestety klinicznie też na przykładzie Blair Witch Project widać wszystkie niedostatki tej konwencji. W moim odczuciu ten film bronił się dobrze w momencie, kiedy został podany. Ze specyficzną otoczką marketingową, szeroko zakrojoną akcją i pewnym odium nowości. Nikt wtedy jeszcze nie wiedział, jak to wygląda i to chwyciło, to zadziałało. Ludzie wychodzili z kina przerażeni jak nigdy wcześniej, a to wszystko było związane z taką pierwotną magią ekranu. Niestety, ja obejrzałem ten film bardzo późno i zdecydowanie za późno. Ale tak jak wspominam, działało to głównie przy okazji premierowych seansów. Pamiętam, jak rozmawiałem w liceum z koleżanką, która była u brata w Stanach w momencie, kiedy film miał kinową premierę. Brat, który mieszkał w Maryland, czyli całkiem po sąsiedzku do Wiedźmy z Blair, Zabrał na niczego niespodziewającą się moją koleżankę na film, mówiąc jej tylko, że to taki horror na faktach. Opowiadała, jak przez dwa tygodnie bała się wyjść z domu, oczywiście otoczonego lasami, i zostać w domu sama. I w momencie, kiedy po jakichś dwóch tygodniach poszła, czy pojechała do sklepu pobliskiego po pieczywo, czy inne jakieś sprawunki i zobaczyła nagle trzy jakieś znajome twarze w gazecie, i nagle się zorientowała, że to nieżyjący aktorzy z Blair Witch Project mało nie dostała zawału. Tak, można było się złapać na to, że to jest faktycznie odnalezione nagranie. W 1999 roku to było nowum. Oczywiście były próby wcześniej, to sam gatunek i sama konwencja nie, nie została stworzona stricte przez Blair Witch Project, ale to właśnie popularność tego filmu zapoczątkowała prawdziwą lawinę tego rodzaju horrorów. Niestety, ja ten film na premierze się nie załapałem. Nasłuchałem się oczywiście dużo dobrego, ale raz, że w Polsce premiera miała swój oczywi oczywisty poślizg w tamtym okresie, a ponadto ja też jakoś nie trafiłem do kina w momencie, kiedy ten film u nas się był, pojawił. Kiedy go obejrzałem już po ładnych paru latach i po obejrzeniu kilku filmów z, pod, z tego podgatunku i z tego worka, no niestety, powiem otwarcie, byłem bardzo, bardzo mocno zawiedziony. I tutaj mówię, nie wiem, czy to jest efekt tylko i wyłącznie tego, że obejrzałem ten film za późno, czy po prostu jednak gdzieś ta magia przez te lata się ulotniła. Dla mnie Blair Witch Project w tej chwili, poza paroma naprawdę świetnymi scenami, szczególnie w taką sekwencją środkową, kiedy mamy te nocne zdjęcia w lesie, parę, parę scen związanych z namiotami, fajny klimat wywołany przez te różne znajdźki, które, na które natrafiają nasi domorośli, kinomaniacy w lesie, to naprawdę działa i to potrafi zrobić klimat i potrafi przestraszyć. Natomiast niestety całościowo sens był dla mnie bolesny. Najpierw nuda, totalna nuda. Później więcej nudy i straszliwie irytujący i głupi bohaterowie. Ja wiem, że w horrorze nie powinniśmy się zrzymać na głupotę nastolatków, ale po prostu to, co tutaj wyrabiają te dzieciaki, to jak są irytujące, to uwierzcie mi, ja życzyłem im, żeby Wiedźma z Blair szybko ich wykończyła. Nie mogłem ich znieść po prostu na ekranie. Co gorsze, w sekwencjach dalszych, kiedy mamy już te takie sceny akcji, można powiedzieć, i przechodzimy do meritum filmu, Również jest średnio ciekawie, a to wszystko przez to, że niestety, jak to często w, w firmach z tego worka bywa, tu nic nie widać. Mamy latającą kamerę, ciemne zdjęcia i ja rozumiem, że to może wywoływać jakieś poczucie zagrożenia i dawać efekt autentyczności, bo to faktycznie wygląda autentycznie źle. Wygląda jakby ktoś to kręcił z ręki, yy, biegając po lesie, nie, nie próbując ogarnąć ustawienia kamery, światła i tak dalej. Autentyzm tak, ale niestety to jest autentyzm w rodzaju filmów ze studniówki. Czy ktoś z Was ogląda filmy ze studniówki po 10 latach? No, no nie, bo tego się oglądać nie daje i niestety to jest problem w moim odczuciu z Blair Witch Project. I tak jak mówię, być może ja po prostu nie jestem odbiorcą tego rodzaju kina. Wiele filmów, które odniosły sukces z tego worka z Paranormal Activity na czele mnie męczy, nudzi i irytuje. I tak jak wspomniałem, należy doceniać wkład, jaki Blair Witch Project miał w rozwój gatunku, bo nie tylko zapoczątkował wysyp horrorów z worka zatytułowanego Found Footage. Zmienił też wiele w takim komercyjnym podejściu do horroru. Okazało się po raz któryś w historii kina, że za śmieszne pieniądze można zrobić film, który odbije się szerokim echem, zdobędzie jakiś tam komercyjny sukces i będzie się starał powiedzieć coś nowego. To jest zdecydowanie godne uwagi. Czy po latach ten film się broni? W moim odczuciu nie. Ja nawet nie chcę wracać do seansu, bo po prostu bawiłem się tak fatalnie, że w mojej opinii to jest jako film, jako sztuka filmowa, to jest jeden z najgorszych horrorów, jakie w życiu widziałem. I naprawdę męczyłem się na nim wyjątkowo mocno. Nie zmienia to faktu, że zapisał się z jakimiś tam złotymi zgłoskami w annałach kinematografii, nawet jeżeli nie jako dobry film, to jako prekursor, który wyważył tutaj drzwi dla wielu, wielu naślado naśladowców i który odcisnął swoje piętno na całym gatunku, bo nie ma co ukrywać, od tego 1999 roku, moderna font footage jest, funkcjonuje cały czas. Do tego pewne elementy, czy, czy pewne podejście, jakie tutaj zaprezentowano, czy w kontekście. Podejścia takiego bardziej autentycznego do horroru, czy pewnych rozwiązań, pewnego nowatorskiego podejścia, wstawiania na, na większy autentyzm i, i wykreowanie jakiejś tam cięższej atmosfery grozy, no, wielu twórców próbuje to naśladować nawet w zwykłych fabułach. Podsumowując, film znać wypada, ale jeżeli jeszcze go nie widzieliście, radziłbym nie nastawiać się na, jakąś, na jakieś wiekopomne dzieło. Dlatego, że w moim odczuciu naprawdę odarty z całej marketingowej otoczki i magii prekursora film broni się bardzo, bardzo słabo. Ode mnie to tyle. Dzięki Szymas za zaproszenie i do usłyszenia w przyszłości. Dzięki serdeczne, Jerry. Już nawiązując do tego jednego pytania, które rzuciłeś, ja szczerze mówiąc chyba nigdy nie widziałem mojego własnego filmu ze studniówki w całości. Kiedyś próbowałem go oglądać, ale odpuściłem sobie dość szybko. Bo się no, nie dało się tego oglądać, ale akurat przy Bluggage Project nie miałem takiego problemu. Ale o tym jeszcze więcej za chwilę i co do Jerego, <głos> Jack mnie ostatnio rozwalił totalnie jednym tekstem. Nagrywaliśmy inny podcast i po prostu w rozmowie tuż przed nagraniem poruszyliśmy temat Plague Project i Jack rzucił tekst tu cytat. Mam go na DVD, ale to wcale nie poprawia jego jakości. Ech, piękne słowa po prostu. Mam go na DVD, ale to wcale nie poprawia jego jakości. Jak widzimy, do czego go ta koncepcja nie trafia. Teraz posłuchajmy kolejnego gościa. Będzie nim skóra. Skóra, który wygrzebał się już z podziemi. Miał tam mało tlenu i to mu mogło troszkę zaszkodzić. Zresztą właśnie widziałem, że trochę w tej stawce pomieszał wstęp, zakończenie. Tam coś... Mu się pomiardało, ale już nie będę tego teraz prześcioła, nie prosił go, żeby jeszcze raz to nagrywał wszystko. Puszczę tak, jak jest. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia Łukasz Skóra. Witam w Żarłok TV, gdzie... Ka właściwie to witam w RZ, czyli Radio Żarłok, gdzie kawałek po kawałeczku pożeram cały świat, a dzisiaj zdegustuję razem z wami Blair Witch Project. I od razu ostrzegam. Że jeżeli ktoś mi tutaj, wyskoczy mi tu jakiś gimbal i zacznie mi tutaj paluszkiem o, tak machać. Że teraz to się już zestarzało, to Blair Witch Project się już zestarzało, to już efekty specjalne. I w ogóle, że ten format 4x3 to tak kuje w oczy jak, o, oj, jak igła Azumi w filmie Audition. — Człowieku, format cztery na trzy to nie jest w niczym zły niż format kuźwa pięć na osiem czy dwa na dziesięć. Ważne jest pytanie, czy ten format pasuje do opowiadanej historii człowieku. Zobacz, Ida, Oscara dostała, a jest w formacie 4 na 3 Panie kochany, zobacz, Wes Anderson, Grand Budapest Hotel 4 na 3 a jaka magia tam się dzieje w każdym kadrze. Abstrahując od tego, czy ten film się komuś podoba, czy nie, ale format 4 na 3 tam idealnie pasuje. I również sprawdził się Imho. Imho w Blair Witch Project. Dlatego, że wtedy telewizja, no, yy, no rzadko kiedy miała yy, format 16 na 9 Powodowało to większy realizm na ówczesne czasy. Wiadomo, że dzisiaj, jakby se taki wyszli w las i kupili kamerkę, to by mieli kuźwa, nie wiem, rybie oko, by se kamerkę w pupę włożyli i nie wiadomo jeszcze gdzie. Yy, ale wtedy to po prostu było coś. Tak więc zawsze pod ocenę filmu trzeba brać kontekst, no kurcze no kontekst czasowy. Czasowy kontekst. A dodatkowo dołożyć kontekst merytoryczny. Czyli, że to był jeden z pierwszych filmów Mokumentary. No oczywiście, wiadomo, wiadomo, że wcześniej były różne takie jakby, no chociażby Obywatel Kane. Tam już mamy w 40 latach początek tego, ty, tego typu fałszywego dokumentu, czyli że mieliśmy Obywatela Kane'a, który był nie wiadomo czy prawdziwym magnatem prasowym, czy podkoloryzowanym. Potem się okazywało, że to ponoć było oparte na, na jakimś rzeczywistym gościu. Lata 70, horror, kanibal, holokausty i inne, i inne te ża żardoły, żarłoczne prawda filmy. No w sumie w Żarłok TV można by jakoś do tego nawiązać ale później okazało się że był wcześniej chyba 91 rok taki film Alien Abduction gdzie właśnie wyprzedziło to jakby troszkę Blair Witch Project no ale to oczywiście Wiedźmie z, z Blair Witch udało się zrobić całą otoczkę odpowiednią dla późniejszych dokumentary. Ja nie pamiętam, czy wtedy, jak to oglądałem, to czy yy, byłem przekonany, że, że, że, że to, jest, to jest naprawdę, to wiedźmy ktoś spotkał. Bo ja tego nie oglądałem w kinie. Oglądałem to, będąc yy, na wyjeździe gdzieś u znajomego na Mazurach, nad jeziorem. I on mi powiedział, że oglądali, ale jest w wypożyczalni wideo, sobie możesz wziąć i obejrzymy jeszcze raz. No i ja się skusiłem, no i byłem przerażony. Jeżeli ktoś będzie mówił o chodzeniu po lesie bez celu, no to, no słuchajcie, to jest film przeżycie. Film, myślnik, przeżycie. Jeśli ty kiedyś byłeś w lesie, to idź do lasu. Spróbuj zejść ze szlaku. To może lepiej wczujesz się i poczujesz, co daje człowiekowi idącemu przez las samotnie. Naprawdę. Las to się wydaje, prawda, dla takiego mieszczucha. Las, panie, do lasu pójdę sobie na spacer z pieskiem. No, ja byłem w kilku lasach i powiem wam, że naprawdę jak zatrzymasz się, wsłuchasz w ciszę, porozglądasz w dal, a w lesie dal oznacza jakieś przebłyski światła, ciągłe ruchy, szaków, paproci, przemykająca sarna, dzik. Mówię poważnie. Zobaczysz to na własne oczy, to wtedy spróbuj obejrzeć jeszcze raz film. To po prostu zmienia optykę. Ja wam powiem, że kiedyś spacerowałem sobie przez las i to ścieżka udeptana znana mi bardzo dobrze. Idę, idę, idę, idę, idę stop. Zatrzymuje się, bo z ścieżki naprzeciwko powoli, powoli wyłania się jakiś czarny kształt i zmierza w moją stronę. Yy, nie wiem, czy to no, nie, niedźwiedzi, a raczej nie widziałem tam. To były gdzieś okolice Beskidów, Polskie Góry. Po chwili widzę, że to jest, yy, no nie znam się na psach, ale to jest taki czarny pies, taki groźny pies. Przynajmniej tak ja uważałem, że to jest groźny pies, nie? Pies i zmierza, i zmierza. No pytam się, gdzie właściciel? a właściciel idzie sobie 15 metrów za pieskiem. Tylko, że pieska ze smyczy już spuścił. Po prostu jak ten pies obok mnie przechodził, no to ludzie, kochani, no w lesie po prostu nie masz dokąd uciec. A jeśli będziesz próbował uciekać i trafisz na taką chatkę, jaka jest w Blair Witch Project, to po prostu, słuchajcie, ta ostatnia scena to po prostu tak mnie w biła fotel, wzięła moją głowę ta scena i tak waliła o poduszki tego fotela, że ja do dziś no jakby, no jakby nie mam odwagi podejść kolejny raz do tego filmu. Da, dacie wiarę? No po prostu nie mam. <śmiech> I jeszcze jedno wam powiem, jeżeli ktoś będzie mówił, że ta ostatnia scena, że o, o, o, w tym filmie co tam, w ogóle nic się nie dzieje, w ogóle, jaka nuda ten film. Ludzie kochani, zrozummy wreszcie, że Uczucie strachu nie musi być powodowane i wywoływane no, takimi środkami, że coś się będzie działo. Oczywiście no, zgodź się, że no, nie na każdego to będzie działać. Każdy ma inną swoją wrażliwość, No jestem w stanie to zrozumieć. Ale, ale, żeby sceptycy spojrzeli troszkę z mojego punktu widzenia, proponuję wyobrazić sobie, co by było, gdybyś ty, idąc gdzieś wieczorem, wracając do domu, zobaczył taką postać, jaka jest tam w ostatniej scenie a tutaj nie zdradzam nic w takiej pozycji i robiącej to, co, co tam się dzieje na filmie. Jak byś zareagował? A jeszcze powiem ci jeszcze jeden numer. Wyobraź sobie, tylko musisz sobie to wyobrazić, rozumiesz? To nie jest teraz, że my tu sobie rozmawiamy i ty mnie słuchasz i, i, i jest light, bo teraz sobie jedziesz autobusem do domku albo byłeś w McDonaldzie i zajadłeś zajad Big Maca, to lepiej oddaj mi tego Big Maca, ja go zjem na żarok TV. Tylko ty wracając w nocy gdzieś do domu, zatrzymaj się na chwilę, spójrz gdzieś w róg i w tamtym miejscu wyobraź sobie taką sytuację. Jak ja w, w swojej głowie przeprowadzam taki eksperyment, to po prostu to nie wiem. Ja nie mam bladego pojęcia, jak miałbym się wtedy zachować. Dlatego te wszystkie takie pranki, że na przykład DM Pranks na YouTubie, co robią, że facet przebiera się zamiotacz ognia, no przebiera się zamiotacz ognia, tak, i wyskakuje z tym miotaczem ognia na ludzi i ludzie uciekają, no to dla mnie to jest, no, no, no ni to straszne, ni to śmieszne, no. Gratuluję im wysokiej popularności, ale jakby, no, nie jestem w stanie docenić tutaj tego elementu grozy, tak? No, to jest efekciarstwo. Natomiast groza jest właśnie w momencie, kiedy ty wracając, albo na przykład łatwiej idąc w nocy do toalety, widzisz, prawda, typową dziewczynę z długimi włosami z japońskiego horroru, która stoi, nie wiem, bokiem tyłem do ciebie i się nic nie rusza. Ona nic od ciebie nie chce. Ona sobie po prostu tam stoi i jest i dziękuję i do widzenia. I, i spokojnie, Ty sobie idź. Idź się wysikać, ty idź załatwić swoją potrzebę w toalecie, a ona tam będzie stała i to nie obchodzi. No, ale czy ty dalej w stanie będziesz funkcjonować tak jak wcześniej? Ja nie byłbym w stanie. I dlatego po seansie Blair Witch Project jest mi ciężko wrócić jeszcze raz do tego filmu. Ale mam nadzieję, że kiedyś się odważę. Może na 100 tysięcy subskrybentów Żed TV zrobimy oglądanie Blair Witch Project na żywo, wspomagane zajadaniem chipsów i innych smakołyków, które na Żed TV są recenzowane. A wy koniecznie dajcie znać pod tym odcinkiem na Necropolitan blogspot.com jak wam się podobało bądź nie podobało Blair Witch Project bo jak nie to wejdziemy z trzymasem. weźmiemy te wiedzimy jak do was przejdziemy to przyjdzie kolej na was dzięki ci skóra widzimy skóra ma troszkę inne podejście i tak co do tego, co mówiłeś, Łukaszu, o tych właśnie, o tej twojej reakcji na pierwszy sens, u mnie po części było podobnie. Ja nie widziałem tego filmu w kinie, ja go oglądałem, ja wiem, z 10 lat temu, pewnie coś koło tego, uznajomego zresztą u Ulfa. on już wtedy chyba wiedział, co to za film, nawet go chyba już widział, jeszcze trochę mnie wkręcił, że właśnie to opowieść oparta na faktach, etc. Albo mi tego nie powiedział, ale powiedział, że to jest jakiś tam właśnie specyficzny film. Och, ach, i potem zobaczyłem na ekranie oparte na faktach. Obejrzałem i strasznie się wkręciłem. Do mnie ta koncepcja trafia naprawdę bardzo dobrze. Nie nudziłem się, więc przeciwnie. Ale to też z tego względu, że mnie ogólnie kręcą takie wyprawy, jak ta pokazana w tym filmie. Sam uprawiam troszkę geocaching, urban exploration, nie na jakąś wielką skalę no chociażby przez to, że nie mam czasu za dużo wolnego ale jednak lubię właśnie długie spacery, pierwsze wędrówki i w czasie tych wędrówek lubię odwiedzić jakiś cmentarz jakiś opuszczony budynek nie włamuję się nigdzie w tak znaczeniu dosłownym ale jeżeli znajdę gdzieś na odludziu jakiś opuszczony budynek jakieś rozwalające się mieszkanie, wilne czy jakąś inną betonową bryłę, czy jakiś dawny szpital sanatorium, nie wiem, jakiś ośrodek wypoczynkowy hotel, bar, cokolwiek to jeżeli nie ma tam żadnych kamer, ludzi, etc. i jeżeli budynek nie jest na tyle rozwalony by istniało realne ryzyko zagrożenia po prostu dla mojego zdrowia i życia to raczej no, nikt nie jest w stanie mnie odciągnąć od takiego miejsca i muszę tam wleźć do środka sprawdzić, nie wiem, jak wysoko mogę wejść, co tam jest w środku, w jakim stanie jest ten budynek, etc. I też miałem różne przygody, jeżeli chodzi o tego typu wyprawy. Dlatego, gdy widzę coś takiego tutaj na ekranie w Black Bridge Project, to dla mnie to jest po prostu no, moja bajka, tak? I jeszcze nagrywane w formie paradokumentu. Ja też w czasie takich wypraw kiedyś kręciłem jakieś mini filmiki, ale przede wszystkim robiłem zdjęcia, przy czym to było w czasach pierwszych telefonów komórkowych z aparatami głównie i no te zdjęcia były w strasznej jakości wtedy, zresztą ja też nie mam talentu fotograficznego, to było po prostu takie cykanie na pamiątkę wszystkiego, co jest ciekawe, dziwne, straszne, etc. W każdym razie no ja to kupuję w pełni i fabularnie i jeżeli chodzi o formę, nie nudziłem się i nawet, rzeczywiście tam są dłuższe, tam są dziwne sceny, mamy na przykład bardzo długą kłótnię o mapę, Mamy sporo takich dialogów w sumie bez większego znaczenia dla fabuły, ale gdy ja to oglądam nawet ponownie teraz, to to nie jest tak, znaczy czasami sobie zdaję sprawę, że tak o ta sekwencja była jakoś strasznie długa, a tutaj właśnie nie wiem do końca, co się dzieje, ale jednak przez większość filmu ja się wczuwam, ja to jakoś tam przeżywam, a nawet jeżeli nie, to ja analizuję, doszukuję się. Na przykład, czy, czy ten dialog może jednak był istotny, a może to nawiązuje do czegoś, co tam było wcześniej. A czy to jest tutaj spójne, nie na zasadzie, czy film jest logiczny, tylko ta legenda miejska, tak? czy to ze sobą współgra tutaj. Mnie to kupiło. Ja jestem na tak, nie jestem może osobą, która tam będzie broniła tego filmu. Do krwi ostatniej kropli zżył i tak dalej, i tak dalej. Nie jestem już fanatycznym wyznawcą, ale uważam, że dobrze znać ten Pierwszy Blackwish Project i jeżeli dobrze się też do niego nastawimy, to o ile nie jesteśmy właśnie przeciwnikami całej koncepcji, to powinno nam się spotkać w czym to nie jest właśnie film do piwka ze znajomymi raczej, a bardziej do takiego kameralnego sensu najlepiej z ludźmi, którzy lubią grozę, a przynajmniej takimi, którzy jej nie hejtują, albo w pojedynkę w ciemnym pokoju na słuchawkach. I tak jak Suka mówił, w sumie to możecie się podzielić swoją opinią, bo no to będzie nawet ciekawe, tak? jak to jest, czy jednak większość kupuje tę koncepcję i ten konkretny film, czy nie. A ja teraz oddam głos czwartemu dzisiaj już gościowi, czyli Mando. Widzę, że już dochodzi do siebie, więc może nam powiedzieć kilka słów o Blackbridge Project. I Mando też obejrzał drugą część tego filmu, Księgę Cieni, The Book of Shadows, czyli właśnie sequel filmu The Blair Witch Project. I Mando opowie nam także o tym drugim filmie. Dobrze Mando, dajesz. Witam Ciebie Szymas i dziękuję za zaproszenie. Po pierwsze ja nie lubię tego gatunku. Nie lubię tego całego podgatunku głównie horroru kręconego z ręki. Found footage, mocumentary, czy jak, jak zwał tak zwał. Uważam, że jest to pomysł, pch, no, góra jednorazowy, bo ja rozumiem klimat, ja rozumiem y, cel i założenie tego podgatunku, ale y, no, to może zadziałać raz, dwa, trzy razy a nawet ten jeden raz, dwa czy trzy razy, to ciężko i tak jest zapełnić samą machającą kamerą półtorej godziny filmu. Bo to, to nie jest motyw, w którym można zapełnić pełnometrażowy film i jedyne, co można zrobić, by ten film był strawny, to urozmaicić go jakoś. Oczywiście to już zaburzy ramy samego gatunku, takiego czystego gatunku znalezionej taśmy. Na przykład ja lubię bardzo Paranormal Activity, chociaż widziałem tylko pierwszą część, ale ją bardzo lubię. I tam mieliśmy dwie kamery, mobilną i statyczną. I, i, i te filmy nagrane z tej statycznej kamery, no to, to można było naprawdę... Ja czułem przeogromny strach. Podobał mi się bardzo screencast z rozmowy skype'owej w pierwszej części VHS... Ten motyw chyba był jeszcze w którymś Paranormal Activity wykorzystany albo w jakimś innym filmie, ale nie mam pojęcia. Tak tylko coś mi się obiło o uszy, ale to był dobry pomysł. Pewnie gdybym pomyślał jeszcze dłużej, to mógłbym inne tego typu przykłady znaleźć. Oczywiście tutaj też można przedobrzyć. Przykładem niech będzie chociażby serial River, grany jakieś dwa lata temu. Który, to, to, no okej, okay, no, yy, no to było urozmaicenie, ale u, urozmaicenie naprawdę już na maksa. Ja nie wiem, czy to można w ogóle nazwać, czy to można wpisać w ten gatunek. Bo yy, to było grupie naukowców, którzy płynęli stateczkiem i kręcili... Yy, program przyrodniczy i w tym statku było dużo kamer zamocowanych. Oczywiście y, f, im dalej w las tym okazywało się, że tych kamer jest więcej i, i naprawdę to już, to już było zmontowane jak normalny film. Do tego dochodziła jeszcze akcja y, taka, że ten statek y, był zagubiony i tam wcześniej była inna ekipa i ta ekipa też nagrywała filmy i je zdążyła wszystkie zmontować i tam całe, pod pokładem cała jedna taka salka, to było y, malutkie kasetki wideo i oni jak mieli jakiś problem, to schodzili na dół, włączali te kasetki wideo i, i dochodziły jeszcze retrospekcje w klimacie found footage także nie dość, że było to bardzo mocno pomontowane, to jeszcze mieliśmy retrospekcję ale bardzo odpływam od tematu <śmiech> miałem dzisiaj mówić o Blair Witch Project a za bardzo wgłębiam się w gatunek no ja za tym gatunkiem nie przepadam i tyle Chociaż Blair Witch Project też miał dwie kamery, więc też było jakoś tam urozmaicone. Tam była kamera wideo i kamera profesjonalna i to był już też zmontowany materiał na, wzorowany na dokument. Co oczywiście podnosiło znacząco procent akceptowalności tego tytułu, ale wcale nie sprawiało, że stawał się on lepszy. Tutaj mocno trzeba zaznaczyć, ja doceniam jak ważną rolę odgrywa ten film w historii gatunku. Chociaż w moim przypadku to nie był pierwszy film kręcony z ręki, jaki widziałem. W podstawówce oglądałem tak zrobiony film o wojnie w Wietnamie, ale w tej chwili za cholerę nie pamiętam tytułu i próbowałem go znaleźć, ale nie mogę odszukać tego filmu. Tak czy inaczej, nie jestem fanem gatunku i nie jestem też fanem Blair Witch Project. Przed pierwszym obejrzeniem, zaraz po premierze, nasłuchałem się o tym filmie bardzo wiele. I jakie to jest przerażające dzieło, jak to działa na wyobraźnię widza, jak to można narobić w porty podczas finałowej sceny, jaka ona jest przerażająca i tak dalej. I w tym przypadku akurat naprawdę uwierzyłem, że tak faktycznie będzie. No bo ten film to był przypadek specyficzny. No i ani za pierwszym razem, ani przy jednej czy dwóch kolejnych próbach obejrzenia tego filmu nie udało mi się wczuć w ten klimat. Z mojego punktu widzenia, no to ludzie chodzą sobie po lesie. Tutaj gdzieś ktoś ułożył kamyczki, tutaj trzęsą się krzaki, komuś smarki lecą z nosa, biegniemy po lesie, nic nie widać, ciemno, bach, przewracamy się, koniec. No. Ja doceniam znaczenie tego filmu. To, to będę podkreślał, doceniam znaczenie tego filmu. Jestem pełen podziwu dla twórców, że yy, tak tanim kosztem. Zrobili coś, co stało się takim sukcesem, zarobiło tyle pieniędzy i zapisało się tak mocno w historii filmu i w historii gatunku. Jestem pełen podziwu dla ludzi odpowiedzialnych za promocję tego filmu, która też odbyła się przecież prostym sposobem i niskim kosztem, a przyniosła gigantyczny efekt na skalę dotąd niespotykaną, ale samym filmem zachwycony nie jestem. Jestem bardzo, bardzo daleko od zachwytów. Co się tyczy drugiej części, no to ja ją widziałem krótko po premierze. I choć nigdy nie byłem zachwycony jedynką, no to wtedy jeszcze byłem zachwycony całą tą otoczką wokół filmu. I... To mi przysłoniło trochę drugą część, no bo druga część to było jak taki, taki plaskacz przez pysk. Na bazie czegoś wyjątkowego zrobiono film tandetny i taki zwykły, słaby, prosty hororek rodem z charizmy. I ja już potem nigdy nawet nie myślałem o tym, by jeszcze raz zmierzyć się z tym tytułem, no bo po co? Dopiero jak Szymas wspomniał o nagraniu tego podcastu, to pomyślałem sobie, że Jedynki odświeżać nie muszę, bo nie ma szans, by zmieniło się moje zdanie na temat y, tego filmu. Natomiast jeśli chcę cokolwiek mówić o dwójce, no to muszę obejrzeć ją jeszcze raz. No i obejrzałem. No i dzięki ciszymas. masno. Szkoda, że się bardziej nie postarałem z tą łopatą ostatnio w tym łódzkim lasku, bo miałbym półtora godziny życia więcej. Czas, który pewnie i tak bym zmarnował, ale może na coś ciekawszego. Trochę wierzyłem, że ja ten film za pierwszym razem oceniłem niesprawiedliwie i że teraz dostrzegę w nim coś więcej, bez tych klapek na oczach spowodowanych przez tą całą otoczkę oryginału. No i niestety nie dostrzegłem. To jest film bardzo zły, ale jednocześnie chcę zauważyć, że bardzo podoba mi się punkt wyjścia, droga jaką obrali twórcy. To, że nie robili kalki jedynki, a poszli w zupełnie innym kierunku. Zrobili kontynuację, ale zarówno kontynuację wydarzeń z pierwszej części, jak i kontynuację filmu jako finalnego produktu. Bo z bohaterami podążamy śladem Wiedźmy Blair, ale sam Blair Witch Project istnieje w tym filmie w postaci filmu w filmie właśnie. Do tego mamy tutaj elementy odnalezionych nagrań, choć to są tylko elementy, no. Całość kręcona jest oczywiście w sposób tradycyjny. No i jest to film koszmarnie zły, no. Co tu będziemy się dużo rozwodzić, jest przeokrutnie się przy nim wymęczyłem. E, jeszcze gdyby chociaż akcja rozgrywała się w, w okresie Świąt Bożego Narodzenia, to nie byłby to do końca zmarnowany czas. Ale e, tak nie było, no i moja ocena jest bardzo negatywna. Jedyny mały plus daję za końcówkę, która mnie zaskoczyła, której nie pamiętałem i która zatarła trochę niesmak po całym seansie. Tak czy inaczej absolutnie nie polecam. I na koniec jeszcze raz dziękuję za zaproszenie do podcastu. Dzisiaj ode mnie bardzo krótko, niewiele treści i bardzo ogólnikowo, ale głębszą analizę zostawiam głównemu prowadzącemu. Dzięki Ci szymas, dziękuję wszystkim słuchaczom, do usłyszenia. Cześć. Dzięki, Mando. Jak słyszeliśmy, no nie przepadasz za tą konkretną konwencją i za tymi konkretnymi filmami. Do pierwszego filmu już nie będę wracał, bo w sumie już chyba wszystko powiedziałem w poprzedniej mojej wstawce tutaj. Mnie podoba się i koncepcja, i cały ten film, jeżeli chodzi o formę, jeżeli chodzi o treść. Natomiast dwójka. Słuchaj, nie musisz mi dziękować naprawdę. Spoko, słuchaj, luzik, nie ma za co. Cała przyjemność po mojej stronie. Naprawdę. No, tutaj, jak słyszeliście, Mando nie był zachwycony seansem drugiej części The Blair Witch Project pod tytułem Book of Shadows Blair Witch 2, księga cieni Blair Witch 2. I tutaj był bardzo delikatny w swojej ocenie, bo gdy ostatnio rozmawialiśmy czy też gdy do mnie pisał to wyrażał się trochę innym tonem ba wręcz dostałem coś co podpada myślę pod groźby karalne bo Mando stwierdził wprost że jeżeli bo wszyscy mówili tylko o Blackish Proszę kiedy Mando obejrzał dwójkę i o tym mówił że jeżeli tego nie wykorzystam jeżeli oglądał to niepotrzebnie to stwierdził że może mnie spotkać krzywda to tak dość mocno to stwierdził na nie? <głos> więc <głos> widzicie... No Mando się nie podobał. Zresztą ogólnie ten film zbiera raczej słabe recenzje, opinie. Jak mówiłem, oglądałem pierwszy Blair Witch Project z Bad Wolfem i gdy się skapnąłem, że jest dwójka, to zaproponowałem, żebyśmy obejrzeli też dwójkę. I Bad Wolfowi też się nie podobała. Zresztą tak samo jest z ocenami w sieci. Ten film nie ma Jakichś ultra niskich ocen, ale tak jak jedynka na kilku miejscach, nie wiem, na filmwebie, na IMDb ma ocenę 6,5, tak dwójka już na filmwebie bodajże 5,0, na IMDb 4,0 i to tak w kilku innych miejscach też tak wygląda. I teraz jeszcze nie ja podam swoje zdanie krótko o tym, czym jest ta dwójka tak właściwie. Tuż już troszkę padło, tak? To nie jest już fan footage. To jest film rzekomo oparty na faktach bardzo mocno nawiązując do pierwszego tego filmu. Księga Cieni nawiązuje do pierwszego The Black Witch Project w ten sposób, że opowiada o grupie ludzi, którzy wyruszają do lasów Black Hills przy Black w Maryland, bo są zafascynowani właśnie tą historią, tą legendą miejską, tym pierwszym filmem. I to wygląda czasowo tak, że jak gdyby w 1998 powstał ten pierwszy materiał znaleziony i potem upubliczniony przez Sancheza i Merica jako The British Project w 1999, ale rok później znowu w 2000 powstaje Księga Cieni i znaczy, niby w 2000 grupa ludzi jedzie zafascynowana tą historią w te lasy, zresztą ogólnie więcej osób też tam przebywa, są organizowane nawet wycieczki tematyczne i grupie osób właśnie przydarzają się dziwne wydarzenia i na podstawie teraz historii tych nowych osób Last summer, after the crowds left, five strangers returned to the woods to uncover the truth. But one of them has a secret that will unlock the curse. Yeah, if you don't believe in the Blair Witch, then why the hell did you bother to come? I thought the movie was cool. This fall, just in time for Halloween, the witch is back. On October 27th, forget everything you've heard. Forget everything you've seen. Because this time, the truth is scarier than fiction. America! America! A brutal murder in the Black Hills discovered today. To jest też w sumie ciekawe, bo tutaj już padło w tych innych wstawkach, że początkowo zapanowała panika w Stanach. Bo wszyscy myśleli, że może rzeczywiście to się wydarzyło naprawdę. Nawet jeżeli nie chodzi o jakieś wydarzenia paranormalne, to że no komuś tam się dzieje krzywda z tego czy innego względu, ludzie giną, etc. I to głównie za sprawą mocnej kampanii reklamowej, która nie wyglądała na kampanię reklamową. Też był mały skandal. Wtedy na tyle, na ile o tym czytałem, to wiem, że nawet twórcy musieli odpowiadać jakoś przed sądem prawnie przez to, że działali niezgodnie z prawem, bo wmawiali ludziom na przykład zaginięcia aktorów. Aktorzy mieli zakaz pokazywania się publicznie. Wierzono, że naprawdę zaginęli. Było ogłoszenie o tym, że zaginęli itd., itd., i w ten sposób udało się osiągnąć cel. Ludzie wierzyli, że to jest prawdziwy materiał. Ale też w pewnym czasie ten początkowy strach przyrodził się właśnie w fascynację. Tak, Co z tą legendą i tak dalej? Tak bardziej jak ja to tak oglądałem właśnie. Nie, że jest to jaka straszna historia, tylko wow, ale fajne, mroczne, tajemnicze, niezwykłe. Tak dowiedzmy się więcej. I nasi bohaterowie właśnie w sumie mają różną motywację bardzo, ale zafascynowani Jakoś tą historią jadą w to miejsce i coś ich tam złego spotyka. I może już czas na ocenę. Mnie się podobał. <głos> naprawdę większość osób, z którymi o tym rozmawiałem, jest negatywnie nastawiona do tego filmu, a mnie się naprawdę bardzo podobało. Nawet nie wiem, czy nie mocniej niż pierwszy film. Znaczy, The Blair Witch Project doceniam bardzo jako taką cegiełkę, ważną punkt w historii kina grozy, i ogólnie podoba mi się, no mówiłem, mówię, nie będę się powtarzał, ale dwójka znowu bardziej mnie kupiła taką bardziej skomplikowaną, ciekawą tą historią z różnymi bohaterami. No i w sumie nie mam wiele do powiedzenia, nie mam żadnej głębszej analizy, bo nie chcę pójść w spoiler, tutaj zdradzać czegoś, na koniec mamy... Po prostu obserwujemy tych bohaterów, dzieją się różne dziwne rzeczy. Mamy to bardzo fajne nawiązanie do pierwszego filmu. Tutaj już nikt się nie bawi w fan footage, ale pomimo wszystko no ja się wczułem bardzo mocno. Na ekranie dzieje się dużo dziwnych rzeczy. Trzeba się bardzo skupić na tym wszystkim, żeby się w tym nie pogubić. A na koniec świat staje na głowie. Mamy mocny zwrot fabularny, który no, mnie wgniótł w ziemię za pierwszym razem. Jestem na tak. Ja od siebie polecam, chociaż jak widzicie jestem w mniejszości. I to chyba wszystko na dzisiaj, kochani. Jeżeli oglądaliście pierwszy lub drugi film, to dajcie znać, co sądzicie, bo w sumie, tak może jednak nie będę w mniejszości, może jednak dwójka Wam też się podobała. Dajcie znać, co i jak. No i tak jak mówię, to wszystko najsześć ode mnie. Dzięki za uwagę. Życzę klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzanym podcaście. A już za tydzień Kolejny na on popagaście. Sekretne wysnaliśmy na wioski nas pada. seks, gry wideo i pada Czyli jeszcze więcej. Wiedźmy z blech, ble.